Nie mów nikomu, to tajemnica. Wampiroai. Tak, właśnie tak się nazywa ten odcinek. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Yy, ale najpierw, żeby tradycji stało się zadość. 23 grudzień 2010, godzina... O, w samo południe. Um, właściwie ten odcinek jest po to, aby złożyć Wam życzenia. Tak właśnie. I takie, co by Mikołaj i prezenty nie wyssały z Was całej energii i nie doprowadziły do tego, że tylko na tym się skupicie i będzie taka żądza prezentów tylko i wyłącznie. Nic więcej. Życzę Wam, aby Wasze żołądki i wątroby przetrwały. O, i coś mi plumkło. Nie wiem, czy to mnie słychać. I, I życzę wam jeszcze... O, i właśnie się zorientowałam, że muzyczki w tle nie dałam. No, ale to nic. No dobra. I, I życzę wam jeszcze, że w ogóle to improwizuję, żeby nie było. Miało nie być tego odcinka, ale jest. I życzę wam jeszcze, żeby te święta nie polegały na tym, że będziecie leżeć przed telewizorem, obżerać się, kłócić generalnie będziecie jeszcze bardziej zmęczeni prze po tych świętach niż przed tymi świętami. Żebyście nie dali się zwariować, zamerykanizować <śmiech> I, i, i żebyście potraktowali tak właśnie raczej z radością, a nie na zasadzie tego, że pochwalenie się właśnie, jaki tam super prezent ktoś dostał, albo och, w końcu mam czas oglądać telewizję. Tylko, że w co roku jest to samo w tej telewizji i Kevin zawsze jest o właśnie życzę wam świąt bez Kevina żebyście w tym roku się zbuntowali i obejrzeli coś innego jeśli już musicie, ale nie Kevina o niech ma skubaniec jeden <grych> co on sobie myśli że stał się jakąś kurczę, nie wiem potrawą wigilijną, która się musi pojawić na każdym stole znaczy przy każdym stole, o tak to ujmę i życzę wam, aby jeśli zapuka ktoś potrzebujący do waszych drzwi, to żebyście mieli w sobie na tyle serca i odwagi, żeby jeśli nie zaprosić tej osoby do stołu, to chociaż ją y, poczęstować jakimś przysmakiem. I jeżeli zobaczycie jakiegoś zwierzaczka zziębniętego, zmarzniętego, oczywiście nie każdy wam go brać do domu, ale jeśli możecie go wpuścić do piwnicy albo coś, albo jeżeli możecie rzucić mu jakiś smakołek, to będzie na pewno wam bardzo wdzięczny, więc nie zapominajmy o braciach mniejszych, że tak powiem i życzę wam jeszcze aby jeśli macie dzieci to aby dla nich te święta były fajne dlatego, że spędziliście czas razem coś razem robiliście i w ogóle a nie tylko dlatego właśnie, że dostało prezenty i tym bardziej, że różnie to z nimi prezentami bywa i nie zawsze każdy jest zachwycony tym co dostaje i życzę wam, aby właśnie takich prezentów z dupy za przeproszeniem było jak najmniej, żebyście nie musieli udawać zachwytu na twarzy i abyście nie byli dla siebie nawzajem złośliwi, trochę bardziej wyrozumiali i abyście nie przeżywali, że o Boże, nie udało mi się kupić karpia czy czegoś tam i żebyście nie robili zakupów na ostatnią chwilę, bo to jest najgorsze, co może być i później wychodzą z tego jakieś takie dziwne właśnie prezenty, które nie każdemu się podobają albo jakieś, yy, kupicie, nie wiem, jakieś warzywa czy jakieś owoc złapiecie, bo się wszyscy rzucą i się okaże w domu, że są zgniłe, albo jakieś tam inne albo że zamiast kilo ziemniaków wzięliście kilo kiwi yy, i życzę wam jeszcze abyście uschali z ten sknoty yy, moich wywodów <głosy> no co muszę też coś dla siebie z tego mieć prawda jestem egoistką to nie jest tak że altruistka i w ogóle jakaś taka do świata, do ludzi nie nie dajcie się zwieść i życzę wam aby abyście właśnie w te święta odezwali się do osób, do których nie mieliście odwagi się odezwać lub do których złości się nie odezwaliście. To jest taki czas, że myślę, że ta druga osoba też jakoś tam trochę może zmięknie czy coś i jakoś to tam będzie, prawda? I życzę wam, abyście nie wysyłali hurtowo życzeń przez kopię w klej. Jeżeli już wysyłacie do kogoś SMS-em, to żeby to był taki SMS, żeby ta osoba czuła, że to jest wysłane do niej specjalnie, a nie do wszystkich, których mieliście w książce. I żebyście, jeżeli już na kimś wam zależy, to żebyście nie pisali ale tylko żebyście zadzwonili z życzeniami. Bo to już jest całkiem inaczej. Ja wiem, że tam nie każdy chce te kartki wysyłać czy coś. Więc taki telefon to jest na pewno coś innego, takiego, co pokaże tej osobie, że nie jest tylko właśnie od kopii w klej. I życzę wam jeszcze, aby... Nic nie zakłócało waszego spokoju, nic was nie wkurzało, a nie spłonęła wam choinka. I aby ta choinka była taka żywa i pachnąca. Ja nie mogę mieć żywej i pachnącej, więc nie będę mieć żadnej w związku z tym. W zeszłym roku miałam żywą i pachnącą w wysokości 20 cm. Było to takie coś małe, nie wiem, jodła, nie jodła, nie wiem, no jakiś krzewek mały. No, i wyobraźcie sobie, że on nadal u mnie stoi, tylko że usech. No i teraz stoi jako taki złoty, bo się zrobił brązowy w sensie i się nikt nie kapnął tutaj tej pory, że to jest uschnięte. <śmiech> Ale ja będę musiała w nowym roku to wywalić. I życzę Wam, jeżeli nie macie choinki i nie chcecie mieć choinki, no to możecie sobie poprawić humor, na przykład przy jakiś, jakiś kwiatek. I ja na przykład powiesiłam ozdoby choinkowe. w... W, w liczbie sztuk 3 z chleba tostowego, takie filcowe na tuj, czy jak to tam nie, nie tuj, Boże to takie wysokie to jest kwiatek, ma taką nóżkę cienką drewnianą i na, na, na, na górze ma taką palemkę jakby no, zapomniałam jak to się nazywa, dracena o. no więc moja dracena robi za choinkę i i życzę wam, aby przez te święta, chociaż kilka godzin było takich, takiej błogiej Błogiej, nie mogę szczęśliwości, o! żebyście zapomnieli o wszystkich troskach i kłopotach i aby udało Wam się bezpiecznie dotrzeć do tych, do których tam się właśnie wybieracie na te święta i żeby ci, którzy się do Was wybierają, tak, także bezpiecznie dotarli i żeby to było naprawdę taki szczęśliwy czas. A jeśli się przydarzy coś smutnego, coś niespodziewanego, coś złego, to. No to co wtedy? To oby się nie wydarzyło. O tak. No właśnie, bądźmy optymistami i życzę wam, aby, aby było, było tak, tak rodzinnie, w sensie, że nawet, no bo ja na przykład będę spędzać święta tylko z moją mamą, ale mimo to tak liczę na to, że tak sobie i, i, i tak spogadamy i tak spędzimy czas i nawet choćby to picie kawy do jedzenia ciasta będzie takie właśnie fajne. I życzę wam, abyście przez te święta mieli czas, żeby trochę porozmyślać i podjąć jakieś noworoczne postanowienia, które później sobie przypomnicie 31 grudnia. I życzę wam, aby w życiu każdego, każdego z was była osoba, która wywołuje uśmiech na waszej twarzy. Jeśli nie osoba, to jakieś zwierzątko. W każdym razie, żebyście mieli takie swoje taką osobę, która będzie sprawiała, że że świat będzie wydawał się lepszy. O. I myślę, że na tym zakończę, bo się rozgadałam. I wiem, że to nie są takie życzenia, jakie zazwyczaj się słyszy. No ale, ale co tam. Więc jeszcze raz. A, nie powiedziałam się jednego. I życzę wam, abyście ulepili sobie bałwana. O. Tak właśnie. I żeby mrozy nie były e, za duże i żeby śniegu też za dużo nie pad padało, tylko żeby było tak w sam raz. O. Więc tego ja wam życzę. Ja, czyli K, Ka, czyli Kasia. I pozwolę sobie jeszcze wyjaśnić, że ja jestem Kasia, Katarzyna, Kasienika, tak? A Kacha i Kaśka to jest ta druga. Ta, która się pojawiła w fochu. Więc musicie uważać, do której się zwracacie. No. Bo to tak w, w, rozróżnić trzeba, nie? Tą drugą swoją osobowość. To by było na tyle. I do usłyszenia po, po, po świętach.